Nie mów nikomu, to tajemnica Walka. Um, obiecałam, znaczy zapowiedziałam, że będzie odcinek tak trochę, można powiedzieć, o religii. Jeśli, chociaż nie, no można tak powiedzieć, że o religii. Um, tytuł Walka, dlaczego? Może to na końcu wyjaśnię, a opowiem trochę o tym, jak ja postrzegam to yy, Tą, no nazwijmy, istotę, która jest, jak to większość osób sobie wyobraża, gdzieś tam u góry. Chociaż dla mnie bardziej jest obok nas cały czas. O tym, jak ja właśnie patrzę na pewne prawa, nie chcę, staram, będę się starała nie poruszać kwestii Kościoła, ponieważ jest to całkowicie niepotrzebne jak dla mnie. Um, może powiem tak. Kiedyś yy, zastanawiałam się właśnie, jak to jest z tą religią, jak to jest z Biblią i w ogóle, i, i z tym, jakimi prawami powinniśmy się kierować, jak Biblię interpretować i w ogóle. Moim zdaniem tak naprawdę jest tylu interpretatorów, ile jest osób, ludzi każdy z nas może się doszukać w tym czegoś innego i każdy z nas może odczytać coś innego. Poza tym pamiętajmy o tym tak, że ta Biblia była ileś razy przepisywana, ileś razy tłumaczona. wiem jak działa głuchy telefon. Są pewne prawdy, które każdy człowiek odczuwa intuicyjnie, gdzieś tam jakby na granicy świadomości, gdzieś tam pod skórą, że go pewne rzeczy palą, że czuję, że to jest złe, mimo iż pociągające. Później choćby ma te wyrzuty sumienia. No, nawet ludzie, o których się mówi, że nie mają wyrzutów sumienia, to gdzieś tam je tak naprawdę mają. I na przykład, jeżeli ktoś jest wiecznym imprezowiczem, który non-stop tak, powiedzmy, nie wiem, ćpa, pije i uprawia seks, budzi się rano i, i, i w pewnym momencie ma to poczucie... Mm, że coś jest nie tak, ale jak zagłusza to kolejną imprezą. Coś w tym jest, prawda? To tak trochę jak z alkoholikiem z mojego księcia, który pił dlatego, że pije i dlatego, że nie może przestać i pije, żeby zapomnieć o tym, że pije i że jest alkoholikiem. No. Ym, nie wiem, czy nie będzie jakichś odgłosów w tle, ponieważ nade mną ktoś, nie wiem, czy wykupił mieszkanie, czy, czy co. Czy właściciel, który tej pory wynajmował, postanowił coś z tym zrobić, w każdym razie się dzieje remont, więc nie wiem, jak będzie tutaj mikrofon to ściągał. No dobra, więc ja sobie um, oczywiście tak przeczytałam Biblię swojego czasu. Um, wiele tak rzeczy mi ciekawiło, inne tak, tak wydawało mi się, że to bardziej człowiek, to um, sam sobie dointerpretował niż faktycznie, może zostało mu objawione. E, tak czy inaczej, ja sobie pomyślałam tak że gdybym, no powiedzmy, nie wiem, czy lecia samolotem, czy płynęła statkiem, cokolwiek, byłaby jakaś katastrofa, ja jako jedna bym wylądowała na jakiejś wyspie. I na tej wyspie by mieszkało jakieś plemię sobie, które nie znałoby tak tego świata zewnętrznego. Nie byliby to tacy, nie wiem, mającyś luduja, ludożercy, ludojadzi chciałam powiedzieć, e, tylko no taki, tacy po prostu ludzie, którzy tak jeszcze nie znają techniki, i, ale jest bardzo pokojowe takie sobie plemię. Ale jest to plemię, które nie ma żadnych zasad. takie jakby newborn. I... I po prostu ja, jak mi widzą, to nie, no nie to, że traktują mnie jak Boga. Nie, nie. Po prostu jako istotę, która może ich czegoś nauczyć. I tak sobie myślałam, czego ja bym chciała ich nauczyć, jakie prawa bym chciał ustanowić, by mogła zostać tam, powiedzmy, władcą. Tak. I, I tak starałam się myśleć nie egoistycznie, nie to tam, żeby to oczywiście oddawali mi hołd, i, i dostałabym wszystko, co bym zechciała, i jak ktoś by mnie pasował, to bym go likwidowała, tylko tak, jakbym faktycznie chciała, żeby było, żeby później żyć w tej społeczności. I nawet jeśli bym później była, że tak powiem, członkiem, bez kojarzeń, proszę, zwykłym, no, zwykłym członkiem tej społeczności, to to to byłoby mi dobrze w niej funkcjonować. Właśnie dzięki tym, powiedzmy, jakimś tam zasadom. No to pierwszą zasadą byłaby miłość. Mm. Miłość taka rodzicielska, że rodzice powinni kochać swoje dzieci i je szanować. I w drugą stronę to powinno działać. Miłość taka mm, okazywana wszystkim, wysyłana do wszystkich. Mm. Miłość związana z wyzbyciem się złych emocji, które gdzieś tam są. Miłość związana z mądrością, aby mądrze tą miłością kierować i swoim życiem. Czyli jeżeli przez miłość czujemy zazdrość, to starasz się jej wyzbyć. Jest to tak w sumie troszkę ciężko wyjaśnić. To jest tak, aby hmm. po pierwsze kochać siebie i kochać innych. I, I starać się właśnie przez ten pryzmat tej, tej, tej miłości, nazwijmy to tak, patrzeć na świat i na wszystko, na przyrodę, na zwierzęta. Patrzeć na wszystko jako połączone ze sobą. Czyli jeżeli ja wyrządzę komuś coś złego, to to będzie miało odbicie na życiu kolejnych osób. Na przykład, jeżeli w gniewie zabije człowieka, ale to się wiąże z kolejną, z kolejną zasadą, no ale y, taki przykładam w gniewie, albo okaleczę, o, powiedzmy tak, bardzo okaleczę człowieka jakiegoś. Na przykład, nie wiem, postrzele go w go tamten dziwne, czy coś na przykład on w związku z tym będzie miał jakiś paraliż, a był ojcem, który miał dzieci i był w żywie, tak? Chodził na polowanie, czy tam utrzymywał tym rodzinę w jakiś sposób, no to w ten sposób odczuje to i jego żona i jego dzieci. Yy, no i on sam do końca życia. A potem może się okazać, że będzie chciał się zemścić. Na przykład jego syn. I zrobić coś komuś z mojej rodziny. I tak dalej. Także to wszystko jest ze sobą tak naprawdę powiązane. I czasami jeden człowiek ma wpływ na miliony. O czym się przekonaliśmy weźmiechać po Hitlera. Swoją drogą w tym momencie muszę powiedzieć, iż... Coraz częściej, niestety, z niepokojem obserwuję, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. że takie małe hitlerki nam się robią, że tak brzydko powiem. Bo na zasadzie, że dlaczego ja mam się dzielić z innymi, ja jestem lepszy, zróbmy lepszą rasę, inni niech się martwią o siebie, jestem egoistą i myślę tylko o sobie. Na przykład ja mam kasę, dlaczego mam dawać kasę na innych, niech biedota sobie radzi niech kombinują nawet jeśli nie mają jak zbytnio ja jestem, ja mam po prostu ja, ja, ja zdobyłem, ja mam i, i interesuje mnie tylko ja I, i powinni tylko dostawać i mieć dostęp do wszelkich dóbr i yy, jakichś przyjemności tylko tacy jak ja yy, takie w ogóle myślenie też zauważyłam yy. Że ja na przykład nie jestem za tym, że tam powinniśmy na inne narody i w ogóle w sensie słownie, czy jakoś ten. Fajniej jest, że z pewne rzeczy robią się wspólne, że jest jakaś wspólnota, że czujemy się tak, że jesteśmy częścią świata, ale z drugiej strony nie zatracajmy swoich korzeni i nie jedźmy po tym cały czas to polskie. No ale trochę zboczyłam to z tematu, za co przepraszam. No więc jest ta miłość. Z miłością wiąże się także świadome rodzicielstwo. Więc jeśli bym mhm. mogła, jakimś cudownym sposobem, no to bym chciała wprowadzić antykoncepcję. Wiem, że większość osób jest przeciw antykoncepcji. Ale ym, powiem tak, skoro seks sprawia nam tyle przyjemności, to yy, jeżeli chodziłoby tylko o yy, tak rozmnażanie się, przekazywanie genów, to niekoniecznie musiałoby dostarczyć taką przyjemność Spójrz na lwy, czy na inne strato szybko i, i, i zazwyczaj jest bolesne. Yy, delfiny na przykład też uprawiają seks dla przyjemności. Kobiet po prostu jest większa, prawdopodobieństwo tego, że zajdą w ciążę, niż u innych zwierząt, gdzie tamte te ruje, że tak to nazwę, są raz w roku, czy tam dwa razy do roku. Że byłabym ze świadomym rodzicielstwem, takim rodzicielstwem, że gdy dziecko przychodzi na świat, to jest faktycznie chciane, kochane, jest takie... Yy zaplanowane, jakby, że ze całkiem inaczej to wszystko przebiega, że kobieta wie, kiedy jest, że chce być w ciąży, wie, kiedy już jest w tej ciąży i się cieszy na przyjście tego dziecka i w ogóle jakoś tak i, i zdrowsze dziecko wtedy jest, ponieważ e, dziecko odczuwa tak naprawdę emocje towarzyszące matce w ciąży, jeżeli na przykład matka się stresuje i nie chce tego dziecka, a nie wiem, nie daj Boże, ten facet ją zostawił, czy coś, to później to się odbije tak naprawdę na dziecku. Mm. Jeśli chodzi o żonę, myślę, że fajnie jest, kiedy nie chodzi o jakieś papierki, tylko o jakiś taki rytuał, choćby taki, że tylko między mężczyzną i kobietą bez świadków, ale żeby jakby oni zdawali sobie sprawę z tego, że to właśnie jest to zawarcie, że niekoniecznie nie, nie od razu małżeństwa, ale takiego, że ty jesteś moja, ja jestem twój. Jeśli chodzi o monogamię, poligamię, jak tak czasami patrzę na te narodowości, gdzie można mieć więcej niż jedną żonę, z tym myślę tak, jeżeli facetowi to nie przeszkadza, że ma więcej niż jedną żonę chce mieć i jest w stanie utrzymać, zapewnić takie same warunki bytowe i szanuje i kocha tak samo te kobiety i okazuje im właśnie ten respekt i w ogóle i w ogóle. Jeśli tym kobietom wzajemnie to nie przeszkadza, się super dogadują i się na to godzą, no to dlaczego by nie? Tak samo, jeśli kobieta chce mieć więcej niż jednego mężczyzny, jeśli się on na to godzi, um, ona i, i, i są w tym szczęśliwi i ten dodatkowy ktoś też i się wzajemnie szanują i się kochają i tworzą nawet w, w jakąś tam wspólnotę swoją, um, no to w sumie dlaczego by im tego zabronić, o ile mówię, to jest wszystko właśnie z miłością, z szacunkiem, a nie tylko na przykład wykorzystaniem seksualnym, czy tam przymusem jakimś. Niekoniecznie chciałabym mieć dwóch mężów, czy być jednym z dwóch żon, czy tam więcej, ale są ludzie, którzy naprawdę są szczęśliwi w czymś takim. Poza tym, co jeszcze? No, bycie dobrym, tak? Czyli ogólnie wyjaśnić, co to jest dobro tym, tym ludkom, i w wpojenie, że nie czyń drugiemu, co to by niemiłe po prostu. Poza tym, aby właśnie szanowali siebie nawzajem w każdej relacji, że nieważne, kto, jaki kto ma kolor skóry i z jakich to jest narodowości, w pierwszej kolejności wszyscy jesteśmy ludźmi. A z tego tytułu, że wszyscy jesteśmy ludźmi, to już samo przez to jesteśmy równi. A to, jak pokierujemy swoim życiem, jak się pokażemy, to to czyni nas, albo że jakby pokazuje, że jesteśmy fajnymi ludźmi, albo, że jesteśmy ludźmi poniżej pewnego poziomu. E, więc na dzień dobry każdego powinniśmy traktować jako równego sobie. E, jeżeli nie, pod, nie, nie, wiem, nie będzie w jakiś sposób odpowiadał jego zachowanie, bo na przykład bardzo hamski, będzie, nie wiem, jakiś przemocowy, czy coś, no to wtedy możemy zmienić zdanie na jego temat, ale tak czy inaczej pamiętajmy, że każdy z nas jest po prostu człowiekiem w pierwszej kolejności. A skoro jest człowiekiem, to każdy ma w sobie z nas pierwiastek pewien, no niektórzy nazywają to pierwiastkiem boskim, pewnej tak energii, pewnego bytu i w związku z tym, gdy y, nie szanujemy tej drugiej osoby, gdy ją krzywdzimy, to tak jakbyśmy krzywdzili tą samą istotę wyższą. Y, dlatego czasami jak obserwuję, gdy ktoś bije się w piersi, mówi, jakim to on jest chrześcijaninem, a potrafi Odwrócić się i już wbić komuś szpilę, to dla mnie w tym momencie sam się, jakby sam występuje przeciwko temu, w co wierzę, przeciwko temu, w kogo wierzę. Bo skoro w każdym z nas jest ten pierwiastek, to robiąc krzywdę drugiej osobie, krzywdzimy po pierwsze samych siebie, po drugie plujemy niejako w twarz tej, temu stwórcy, tak? Dobrze, no to dalej. Yy, abyśmy tak, aby ten lud nie żył w zawiści i w konflikcie, ponieważ wszelkie takie mm, emocje negatywne, yy, wszelkie te właśnie ta zawiść, ta nienawiść, to zło yy, zjada, tak naprawdę spala nas od środka, yy, powoduje że to, że nie potrafimy tak naprawdę cieszyć się życiem, na przykład jakieś konflikty, które ciągną się latami. Poza tym trzeba się starać wyzbyć tych złych emocji. Jeżeli czujemy agresję, to wyraźnie w jakiś inny sposób. tak Niekoniecznie pobić kogoś, czy się nawycierać na niego, tylko na przykład, nie wiem, wydrzeć się sam do siebie, walnąć poduszką, po nie wiem, kurze wytrzeć, gotować coś. Jeśli chodzi o facetów, to nie wiem, pograć w jakąś grę czy coś. No, jeśli chodzi o ten mój, że tak powiem, mój lud to moi ludki, no to oni nie mieli gier komputerowych, więc na przykład w maszynie chodzili rąbać drzewo, albo orać, czy coś tam robić. Tak samo radzili sobie w różny sposób, byśmy radzili sobie w różny sposób ze złością i innymi takimi emocjami, które oczywiście trzeba wyrażać, ale można i wyrazić w taki sposób, aby nie robiły krzywdy nam i innym. Więc myślę, że to, to jest ważne. No. Co jeszcze? No, oczywiście tak, nie zabijaj, nie kradnij, to, to dla mnie to są takie już naprawdę podstawowe rzeczy, pomagaj. Czyli, jeżeli chcemy też, żeby inni nam pomagali, no to też powinniśmy innym pomagać. Jeżeli widzimy jakąś staruszkę, która ledwo idzie, nie wiem, nie się chrust. Bo chce zrobić sobie, tam napalić w swojej chatce, to jej pomóżmy, tak? A później się okaże, na przykład, że ona też nam pomoże, że nie wiem, okaże się, że jest jakąś nachorką, będziemy w chorobie, ona przyjdzie przynieść jakiś napar z ziółek i będzie nam lepiej. Ale też róbmy to bezinteresownie, nie oczekujmy tego, że to wszystko do nas wróci. Czasami jest coś takiego, że e, nie wiem, chodzą ludzie do kościoła, mm, czytają Biblię. Jeżeli na jakieś tam chodzą właściwie, na jakieś pielgrzymki i w ogóle w ogóle dają z siebie tyle, tyle, tyle i jeszcze sobie to wyliczają, się tym wszędzie chwalą, a później siedzi jakieś nieszczęście w tym momencie odwracają się od Boga i mówią, ja tobie tyle dałem, a ty mi się tak odwdzięczasz. Na zasadzie ja ci daję, więc ty musisz mi oddać to z nawiązką, tak? Teraz już. Albo jeżeli się przytrafi komuś coś złego, to on nie, on nie mógł być dobrym chrześcijaninem, tak? Bo przydarzyło mi coś złego, Bóg go ukarał. W ogóle takie myślenie jest dla mnie totalnie jakieś no złe, że tak powiem. Tak samo w ogóle z tym karaniem, tak? I, i wybieraniem nie wiem, że, że, że, że co. Tak naprawdę wszyscy mamy wolną wolę i to, co nam się przytrafia, nie powinniśmy zawsze wiązać z tym, że to Bóg nas ukarał albo Bóg nas nagrodził. Ogólnie, jeśli chodzi o kary, yy, czytałam, czytałam taką książkę, która się nazywa Hata. I bardzo mi się tam spodobał je, jeden fragment. Yy, to tak, wyobraźmy sobie Boga, właśnie jako taki, jak, że my yy, niejako wchodzimy w rolę Boga. I mamy dzieci. No, powiedzmy dwójkę, tak? Dwóch synów mamy. I jeden jest super, tak? Zawsze jest. Yy, no, robi wszystko, o co go prosimy, i w ogóle jest naprawdę świetnym dzieckiem. Drugi sprawia nam czasami różne problemy. No i teraz ten, który czasami sprawia nam jakieś problemy, tak, no powiedzmy, nie wiem, spóźnia się, ucieka z domu, spotyka się z nieodpowiednimi, pali i pije i w ogóle, to teraz w tym momencie, co powinniśmy go ukarać, tak, obciąć mu rękę albo nogę, albo, nie wiem, albo zrobi coś strasznego. No powiedzmy, zrani kogoś bardzo. I w tym momencie my musimy tak zadecydować, że on ma iść do piekła czy wy byście wysłali swoje dziecko do piekła, świadomie, wiedząc, jak jest postrzegany piekło i co tam spotka to dziecko. To jest taki dylemat właśnie trudny, jeżeli się spojrzy z tego punktu widzenia. Mm. No Ale znowu odjechałam od tematu. Kurczę, dobrze. Co dalej? No więc też nie krzywdź, nie bij tak, nie znęcaj się, nie, nie bierz czegoś siłą. Chodzi mi na przykład o gwałty, czy o jakieś tam... Mm. Jeśli chodzi o związki homoseksualne, to ja uważam, że jeżeli ktoś tak czuje i tak już po prostu ma, to niech sobie będzie w takim związku. ja. Ale na przykład czegoś takiego jak kazirodztwo albo pedofilia, no to nie pochwalam. To już dla mnie jest naprawdę przegięcie na całego. Dobra, co dalej? No więc wszyscy stanowimy jedność, to o czym mówiłam, tak? Że jeżeli coś robimy komuś, to się odbija na więcej niż jednej osobie. Więc jeśli wyrządzimy dobro, to, to dobro też dosięgnie więcej niż jednej osoby, niż tej, której, dla której tylko to dobro czynimy. Na przykład potrzebuje właśnie ta babuleńka, tak? Potrzebowała pomocy, bo mogliśmy jej z tym chrustem. I ona dzięki temu tak mogła sobie napalić, miała ciepło. No i dzięki temu ona, na przykład będąc na nachorką mogła pomagać innym, bo nie umarła zimna, powiedzmy, tak? No. I też to się wiąże z taką jakby zasadą, że to, co dobre powraca, to to złe też powraca. Jeżeli wyrządzamy komuś krzywdę, jesteśmy złymi ludźmi, że tak powiem, to później to do nas powraca. Choćby w snach, czy choćby przez wrzuty sumienia, czy choćby przez to, że kiedyś to zło wróci. To tak samo jak z tym, Jeżeli ktoś wierzy w niebo i piekło, no to to zło wróci, choćby jeżeli umrze. tak. Jeśli chodzi o jeśli chodzi o niebo, no to, to tak, jeżeli... No to nie jest tak, że Bóg musi nas nagrodzić już tu na ziemi. tak? Bo jeżeli jesteś chrześcijaninem, no to wierzysz w to, że pójdziesz tam do nieba. A ja bym tym swoim ludkom tłumaczyła na takiej zasadzie właśnie, że przez to, że jesteśmy właśnie tak połączeni, to taka fala jakby idzie. nie? I kiedyś do nas ta fala wróci, rokoszetem taki bumerang. Wysyłasz coś i to kiedyś, kiedyś tam wróci. I albo yy, złapisz z uśmiechem ten bumerang, albo dostaniesz nim w tył głowy. No, mm, co jeszcze? Nie wiem, zastanawiałam się, co bym zrobiła z technologią, czy uczyłabym ich pewnych rzeczy. Bo z jednej strony technologia jest dobra, tak, bo pomaga, a z drugiej strony technologia niekoniecznie jest dobra. Choćby taki, przez taki internet potrafi być dobrze wykorzystany lub źle wykorzystany. Ktoś potrafi pokazać swoją złą twarz, jechać po innych i w ogóle. Ktoś potrafi do dobrych celów, tak, rozprzestrzenić jakieś fajne wiadomości dobre. Mm kontaktować się ze znajomymi czy coś, tak? Nie wiem, na ile właśnie bym chciała tą technologię wprowadzić i na... Oczywiście nie chodzi o to, aby kontrolować, aby jakąś cenzurę wprowadzać, bo chciałabym mieć... Skoro ja bym chciała mieć wolną wolę, to chciałabym, żeby te ludki miały wolną wolę. Czyli myślę sobie tak samo właśnie jak Bóg. Nie chciał wprowadzać jakiejś cenzury, ale w pewnym momencie się wkurzył. No i stwierdził, dobra, muszą być jednak jakieś prawa, bo tak to być nie może. Muszę jakoś tam ich trochę w jakieś ramki wsadzić, tak? Mówię tutaj o, o prawach tych, które niejako tak podchodzą według Biblii na przykład od Stwórcy. Nie mówię o tych, które Kościół ustanowił sobie później gdzieś tam. No i tak jeszcze wiele, wiele innych takich rzeczy bym wprowadzała, ale nie chcę mówić o tym aż tyle, żeby znowu odcinek nie wyszedł, nie wiadomo jaki długi. Poza tym tak sobie pomyślałam, że to jest takie dość fajne ćwiczenie. Weźcie spróbujcie tak sobie pomyśleć, nie? że macie ten swój ludek jakiś tam, który w was pokłada nadzieję, że, że pokażecie, że im nie wiem ustrukturyzujecie jakoś to życie i w ogóle nauczycie ich, pokażecie wszystko i ten. I teraz co wy byście chcieli wprowadzić tak naprawdę? Jak byście chcieli, aby oni żyli? Jakie zasady byście chcieli wprowadzić i co im wpoić, że tak powiem. E, jakbyście I wyobraźcie sobie, że to, to tak traktujecie właśnie jakby takie swoje dzieci. Więc um, jakbyście też chcieli ich karać, że tak powiem. No bo dobra, wprowadzamy pewne zasady, ale w każdym społeczeństwie zrzucają się jednostki, które mają jakby predyspozycję do, do, do zła, która może wynikać z różnych rzeczy. No i teraz, jeżeli ktoś nie będzie tego przestrzegał, to jak chcecie karać, tak? Czy co, że jak ukradniesz, to ci ręka odetnę? Czy, czy to, że wpadniesz, czy, że tak, że jak zabijesz, to pójdziesz do piekła, czyli się wrzucimy do, do wulkanu? Jak to by miało wyglądać? Proszę, muszę się napić herbaty. Leśnego elfa. <śmiech> to jest takie naprawdę fajne ćwiczenie, bo tak pozwala sobie zdać sprawę z tego, co jest naprawdę dla nas ważne. Co nam przeszkadza, i jakimi zasadami byśmy chcieli sami się kierować w życiu? A ciężko jest się nimi y, kierować. Ciężko jest przestrzegać samemu, nawet y, tych zasad, które sami sobie ustalimy. No dobra, w ogóle też zauważyłam coś takiego, że religie różne toczą bój, czyj Bóg jest naj, najlepszy, tak? Czy jest najprawdziwszy. I tak sobie myślałam. Okej, okay. weźmy sobie takie plemię, te ludki, tak? Te te, te, te nasze ludki, że każdy ma tych ludków swoich, którzy nigdy nie słyszeli o, o Bogu, o Jezusie, o chrześcijaństwie. Czy w związku z tym całe to plemię, gdy umrze, pójdzie do piekła dlatego, że nie słyszała o Bogu? Jeśli byli dobrzy, jeśli się kierowali zasadami takim właśnie nie zabijaj, jeżeli pomagali sobie nawzajem, jeżeli nie zrobili nic, co by raziło, co by, mm, co by miało negatywny wpływ na człowieczeństwo ogólnie pojęte, to, to dlaczego mieliby pójść do piekła? Tylko dlatego, że o Jezusie nie słyszeli? Hmm? Czy nie wiem, wszyscy, którzy nie wyznają islamu, będą, nie wiem, wybici? To jest też taka kwestia... W ogóle wśród chrześcijan też widzę rozdźwięki różne. Czasami, kiedy słucham, to mam wrażenie, że mówią o całkiem różnych... Że każdy z nich ma swojego Boga tak naprawdę. Jak mówiłam, tylu interpretatorów jest, ilu jest ludzi. Nie, nie wiem, po co ludzie się tak wspierają, po co się wykłócają takie rzeczy. No skoro wierzymy w tego samego Boga, to po prostu w Niego wierzmy. I swoim postępowaniem pokazujmy, że w Niego wierzymy. Co nam po czym gadaniu, tak? Co z tego, że będę o tym gadać, jeżeli tego nie robię? Co z tego, że będę pokazywać tak, jaki jestem super, jak super, nie wiem, znam, co tam mogę znać, Ko Koran na przykład, czy coś. Skoro się nie stosuje, tak naprawdę do zasad, skoro robię całkowicie co innego, skoro swoim postępowaniem pokazuje, że mam tak naprawdę to gdzieś. I tyle. Więcej róbmy, mniej gadajmy. Tak. Um, teraz może powiem, o co chodzi z tą walką. Dlaczego taki tytuł walka? Jak wiecie, jest u mnie Kasia i Kacha. I to jest tak trochę jak właśnie ta moja walka sama z sobą. Ja znam swoje wady. Wiem też, że jestem osobą emocjonalną, która wiele robi pod wpływem emocji i taką spontaniczną, która czasami zrobi coś, zanim pomyśli. I staram się nie robić rzeczy w gniewie, ale niestety rzadko, może nie rzadko, Nie zawsze mi się to udaje o tak, tak pół na pół. Czasami zrobię właśnie coś pod wpływem emocji, czego później sama się wstydzę, czego żałuję i to sobie mówię, to jest ta kaha, to jest ta, która bywa leniwa, to jest ta, która potrafi tak poplotkować za czyimiś plecami. To jest ta, która, która jakby czasami zapomina o tych wszystkich wartościach, które tak naprawdę szanuje. To jest ta, która potrafi czasami nie tak się odezwać do osób, do których nie powinna. No i generalnie tak myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Kasia to jest natomiast ta osoba... To jest ta osoba, która stara się postępować zgodnie z wyznaczonym kursem. I to jest ta, która jest właśnie przykro później, kiedy je sama siebie zawodzi w tym. Która stara się pomagać innym, choćby przez swoją pracę. I tak naprawdę cały czas to jest ta walka, więc tak naprawdę cały czas jakby ja jestem w środku. To jest tak troszkę, tak jak czasami pokazywałem na kreskówkach, aniołek na jednym ramieniu, diabełek na drugim. Ale to nie jest do końca tak anioł, diabeł. To jest bardziej na zasadzie chęć rozwoju, chęć być jakimś lepszym, a popędy pewne, tak? Którym wszyscy ulegamy. Pewna taka natura bardzo przyziemna. No, że kiedyś uda mi się osiągnąć taki poziom tego, że będę coraz mniej się wstydzić, coraz mniej żałować. Coraz bardziej być zadowolona z tego, jakim jestem człowiekiem. Nie kim jestem, tak, że jestem tam, nie wiem, Polką, że, że jestem kobietą. Też jest ważne, ale jaką jestem, tak, że jestem na przykład, nie wiem, wyrozumiała, tolerancyjna, Ciężko jest, naprawdę jest ciężko. I yy, tak sobie myślę, jakby ciężko było tym ludkom tak, tak żyć w, w zgodzie z tym wszystkim, jak mi by było ciężko, gdybym pokochała ten ludek mój, yy, ich karać. Yy, oczywiście inaczej jest karanie takie no wiecie, pewnych psot, tak jak u dzieci, że, że no właśnie ktoś tam w złości, nie wiem, kogoś kopnie w tyłek. tak. Um, Jakichś takich pewnych błądzeń, a inaczej, kiedy ktoś no, z determinacją łamie pewne prawa, tak? Czyli na przykład, nie wiem, mamy syna, który zabija człowieka, i w tym momencie my musimy podjąć decyzję, i teraz, czy damy mu jakąś szansę na poprawę, jeżeli bardzo z całego serca będzie żałował tego czynu i będzie to szczere, to czy pozwolimy mu jeszcze na poprawę? Czy całkowicie go skreślimy i własne dziecko wrzucimy, tak? Jakieś tam, nie wiem, tortury czy coś. No nie wiem, co tam byśmy sobie wymyślili. Jakieś tam kary. No. Mm. I tak tak sobie myślę, że w sumie... Mm, jeżeli... Znaczy tak, inaczej powiem. Wiele osób, nie powiem, że wszyscy, bo nie wiem, czy wszyscy, ale bardzo wiele osób zastanawia się tak, skąd się wzięliśmy, jak powstał ten świat i w ogóle. Ja powiem szczerze, nigdy czegoś takiego nie miałam. Ja od zawsze wiedziałam, po prostu jestem. Skoro jestem, to musiałam być, miało tak być. Jestem, jaka jestem. Wiem, że we mnie jest jakiś pierwiastek, że jest coś, co nas wszystkich łączy, że w każdym z nas coś jest, ale nie tylko w człowieku, ale też w zwierzęciu, w drzewie. Chociaż ten pierwiastek jest inny i jest go dużo mniej. I skoro jest we mnie ten pierwiastek, no to jest. Widocznie tak miał być. Ja jestem i teraz ode mnie zależy, co będzie dalej, co zrobię. Naprawdę nigdy się nie zastanawiałam nad tym, jak został stworzony świat. Czy był już zawsze, czy nie. Bardziej interesowało mnie to, co jest obok mnie teraz, kto jest obok mnie teraz, co będzie później. Na zasadzie... Hmm, do tej pory, nie wiem, i nie mam jakby jednego ukierunkowanego toru. Do tej pory jakby gdzieś tam we mnie się zmagają to, czy faktycznie jest tak, że jest jedna dusza, która kiedy my umieramy, to ona już się udaje gdzieś i już więcej się nie odradza, czy może się odradza, a jeśli się odradza, to dlaczego? Mówiłam o tym w poprzednim odcinku, tak, że yy, może się odradza, dopóki nie dojdzie do pewnego jakiegoś tam poziomu rozwoju, nie wiem. To w takim razie jak wytłumaczyć obecność duchów, czy, czy, czy, czy coś w tym stylu, tak? No i skoro jest to, do, to dobro, które czuję, które jest w nas, ten pierwiastek, no to skąd jest to zło i dlaczego jest to zło? Bo jest zło, wszystko o tym wiemy. Jakieś tam Boże, nie wiem, jak nazwać demony, czy, czy, czy jak to tam nazwiemy. Um, a może tak po prostu musi być, że to jest tak jak ze mną, że jest Kasia i Kacha. I i oni też tak właśnie walczą ze sobą, albo my, tak? Naprawdę ciężko jest um, wszystko zawrzeć w jednym odcinku. Bym chciała chyba za, za wiele poruszyć. Też nie wiem, na ile, nie, na ile będzie to kontrowersyjne, co mówię, a na ile przyjęte z takim po prostu... Od, no, okej, okay, masz prawo tak myśleć. Um, no, tak czy inaczej, chciałabym, żebyście sobie spróbowali pomyśleć o tym, że macie ten swój ludek, jakoś go nazwać, oswoić się z nim i pomyśleć, czego byście chcieli go nauczyć, i, i, i starać się być sam swoją pos osobą, swoją postawą, być przykładem dla tych ludków. No. To chyba, jeśli chodzi o, o tą tematykę, byłoby na tyle. Nie chcę za często poruszać tematyki no, nazwijmy, są religijnych, chociaż nie wiem, na ile to można tak powiedzieć. Um, ale no czasami po prostu trzeba. Akurat ja miałam taką potrzebę, więc nagrałam taki odcinek. Taką potrzebę, że akurat, o, teraz chcę się z wami tym podzielić. O sobie tam kiedyś przemyślałam i jak to u mnie tam wygląda. No. Zatem pozdrawiam moje ludki oraz mrzuczki, noski i inne pluszaki. I do usłyszenia.